Witam was kochani bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kombinatu. Po tej stronie mikrofonu Szymas. I może zacznę od małego wstępu. Dawno mnie tutaj nie było. No i dawno, dawno. I to wszystko miało wyglądać zupełnie inaczej, bo miałem plany na kolejne kilka, jeżeli nie kilkanaście audycji. Ale nagle okazało się, że zaczyna brakować czasu, sił, a w dalszej kolejności także motywacji. I niestety wyszło jak wyszło. Mieliśmy małą przerwę. Niestety doktorat, praca, wolontariat, różne hobby, kilka innych rzeczy. No ciężko to czasem wszystko połączyć. Ale teraz wychodziłem. Wprawdzie nadal jest ciężko. Myślałem, że w lipcu będę miał kilka tygodni wolnego, a tu się okazuje, że jestem po minimum 11, tak to 13 godzin dziennie w tygodniu poza domem. Nie jest lekko, ale... Ale życie toczy się dalej i właśnie teraz wróciłem za mikrofon i mam nadzieję, że to nie będzie taki jednorazowy wybryk, tylko że będziemy się słyszeć przynajmniej raz na, te, nie wiem, na tydzień, na dwa. Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Dzisiaj wracam do was z tematem. Z tematem, który chciałem omówić, który chciałem poruszyć dwa miesiące temu. Tak, dwa miesiące temu, a chodzi o film w reżyserii Gareta Edwardsa pod tytułem Godzilla. Był to chyba najbardziej oczekiwany remake tego roku. I 8 maja 2014 roku trafił na ekrany kin na świecie, bodajże tydzień później u nas w Polsce. Byłem w kinie zaraz po premierze, ale no nie nagrałem podcastu od razu, bo musiałem sobie wszystko przemyśleć. Miałem duży problem z ocenieniem tego tworu i w sumie do tej pory mam pewien problem z tym wszystkim. Ale już po kolei. O czym jest film to chyba wszyscy wiemy, tak? Fabuła jest stosunkowo prosta. Arogancja i głupota ludzi sprowadzają na świat ogromne zagrożenie. Wplątane są w to wielkie stwory, w tym król potworów, Godzilla. I na tym tle obserwujemy historię bohaterskiej jednostki, której to losy krzyżują się z tym ogólnoświatowym zagrożeniem. No w skrócie wszystko. I, I, I've been calling everywhere. You Are you okay? I, I just I can't believe this is happening. if something happens if I if I don't make it? What, what are you what are you talking about? What does that mean? Come on, you're scaring me. Mm. Film jest chwalony w mediach, w podcastach, w prasie. Ma także w miarę niezłe oceny w sieci. 7.1 na IMDb, 6.7 na Filmwebie. Okej, okay, no tyłka nie urywają, ale jednak nie jest tak źle. A w tych recenzjach takich tekstowych jednak podkreśla się, że ogólna, ostateczna ocena jest na plus. Jakby nie patrzeć, film jest bardzo ładny. Szerokie kadry, przepiękne krajobrazy, zróżnicowane scenerie, dopracowana animacja potworów. Obraz podkreśla także skalę wspomnianego wcześniej zagrożenia, Godzilla jest tutaj naprawdę wielka i majestatyczna. Już sam odcisk stopy potwora sprawia, że czujemy respekt do tego i zachwycamy się tym wszystkim. Także odźwiękowienie trzyma wysoki poziom. Jedynie okrzyk Godzilla, który sam w sobie jest świetny, mógłby być moim zdaniem troszkę głośniejszy w samym filmie. Ale dosyć już o tych wszystkich audiowizualnych wodotryskach. Wróćmy do historii. Opowiedziana historia jest... No właśnie, jaka jest? Jeżeli chodzi o Świat podcastów to zdania są podzielone. Część osób zarzuca filmowi nudę, a część twierdzi, że jest to taki inteligentny blockbuster. Tak pokrótce może streszcze. Ja się z małego filmidła uważa, że przez półtorej godziny w tym filmie nic się nie dzieje i dopiero te ostatnie 30 minut jest pełne treści i akcji. Członkowie podcastu Myszmasz, prawdziwie nie aż tak bardzo tej nudy, ale uważają, że w filmie jest za mało potworów, za mało godzili, a za dużo ludzi. Jerry z kolei uważa, że wszystko było dawkowane w odpowiednich proporcjach i ładnie prowadzi do epickiego finału, a Szymon i Michał z Masy Kultury również podkreślają to dawkowanie emocji, akcji i potworów i wprawdzie zauważają, że głupotki fabularne pojawiają się dość często, ale stwierdzają, że im to nie przeszkadza i że ogólnie film jest super. Ja natomiast, znaczy tak, film mi się podobał, nawet mocno, Ale to nie był dobry film. Jezu, ten scenariusz był masakryczny. Tam jest tyle błędów, tyle głupot. Nawet nie głupot, to są idiotyzmy. Zachowanie ludzi, naukowców i wojskowych jest tak debilne, że ja tego przeboleć nie mogłem. Siedziałem w kinie i just, co chwila się pytałem, co... Ale dlaczego? Po co? Ludzie strzelcie sobie, nie wiem, w kolano, w głowe. Podatnicy sobie żyły, wykryfawcie się, tam będzie mniej ofiar, bo każde wasze działanie nie ma żadnego sensu i tylko przynosi kolejne problemy. Przecież, no nie chociażby sam główny bohater. Wprawdzie, jego zachowanie jest jeszcze jako tako do uzasadnienia, ale... To jest tak nierealne, że on co chwilę pakuje się w kłopoty i w takie masakryczne kłopoty. Zupełnym przypadkiem trafia w centrum najgorszych wydarzeń. Po prostu przypadkiem nagle zaczyna biegać między stopami potworów i niemalże równie przypadkiem w ostatniej chwili wychodzi z tego cało chodzi z życiem, nic mu się nie dzieje. No nie, no, no przepraszam, ale no, no nie. A naukowcy i wojskowi matko boska. Naukowcy Wiedzą, że potwory żywią się promieniowaniem radioaktywnym, przechowują jajo potwora w schowku z odpadami atomowymi. Geniusze po prostu. Gdy potwór budzi się i opuszczał schowek, pozostawiając za sobą dziurę, którą chyba widać z orbity, nikt tego nie zauważa, no bo gdzie tam? You're Samica Potwora niby ma kopulować z samcem i właśnie udaje się na spotkanie. Potem się okazuje, że prawdopodobnie sama się zapłodniła. Wojsko i agenci USA sobie latają po całym świecie w tej i we w te, jak gdyby bez celu. Dodatkowo to nikomu nie przeszkadza. Mają dostęp po prostu do każdego miejsca. Wlatują sobie na terytorium Japonii, nikt nie reaguje. No bo co tam? Wojsko eskortuje przykładowo godzinne. Godzinla płynie między lotniskowcami. Nie wiem po co, ale tym bardziej nie wiem dlaczego chwilę później wojska zaczyna strzelać do godzili bez żadnego powodu nagle zaczyna się jakaś walka zaczynają atakować ją już pomijam fakt, że dla Godzilla te wszystkie pojedyncze strzały, nawet rakiety to nawet chyba nie mają takiego znaczenia jak komary dla ludzi ale dlaczego? przecież Godzilla niby, no, miała mieć trochę inną rolę w tym konflikcie Do tego właśnie w tej samej stanie zresztą mamy most służący do ewakuacji, który zostaje zablokowany przez policję, przez służby mundurowe, ale nie jakąś wielką blokadą, tylko po prostu wszędzie stoją przypadkowo zaparkowane radiowozy. Na sens do naukowców jeden z potworów zabezpieczony jest jakimiś linkami, no zakładam, że stalowymi czy czymś takim, ale to tak jakby, nie wiem, wokół człowieka rozwiesić kilka linek, właśnie nie wiem, jakichś sznurków, nitek i mieć nadzieję, że to go jakoś powstrzyma. No nie, to tak nie działa. Nasz główny doktorek Ichiro Serizawa wygłasza co chwilę jakieś absurdalne komentarze na temat teorii ewolucji, wpływu człowieka na przyrodę, i jeszcze uparcie wierzy, że godzina zbawi świat. In 1954, we They were to kill it. Ogólnie naukowcy wiedzą o potworach prawie wszystko, ale nie robią z tego wiedzy żadnego użytku. Gdy w końcu jakoś tam wojskowi i naukowcy dochodzą do jakiegoś konsensusu, że komu mają jakiś pomysł na to, jak pokonać potwory, to okazuje się, że ten sposób na no, obraz się przeciwko nim, ale właśnie przez ich kłopotę. Nagle się okazuje, że coś, co miało zniszczyć potwory, może doprowadzić do masowej eksterminacji ludzi. No brawo, geniusze. Ej, ogólnie ludzie muszą się bronić cały czas przed własną głupotą, przed własnym debilizmem. Ładunek, pewien specyficzny ładunek, który miał no, dość sporą rolę w filmie, był przewożony helikopterem, pociągiem, ale no, nie dało się tak, bo co chwila coś szło nie tak, a potem grupka ludzi, dobra, bierzemy i jakoś poszło. I nawet sceny z na no, niektóre... No przykładowo, gdy Godzilla pada na glebę, nie wiadomo, co się stało, czy się zmęczyła, poszła się spać, jakaś drzemka popołudniowa, a może nie żyje, nie wiadomo, co się dzieje. W kolejnej scenie ludzie nazwają ją bohaterem, niemalże opłakują, przepraszam, ale Godzilla przeszła przez kilka terytoriów, niszcząc je doszczętnie, niszcząc masę budynków i zapewne mordując masę ludzi, ale nie, nie teraz jest dobra, jest cudowna, tak pogłaszmy jeszcze najlepiej. No nie, ja naprawdę nie mogę tego ścierpieć. Naukowcy i wojskowi zachowują się.. no wszystko co robią, robią mnie tak jak trzeba. Jeżeli. nie, wiem, ostatnim miejscem, w którym powinni umieścić potwora, czy ostatnim sposobem, który powinni zastosować do walki, no to, to oni to właśnie stosują, tam go umieszczają i tak dalej, i tak dalej. Zawsze robią wszystko na opak i tego temu filmowi nie wybaczę niestety. You have no idea what's coming. Ale mimo wszystko zapraszam do obejrzenia. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, to warto nadrobić. Teraz można sobie kupić zapewne filmy na DVD. A jeżeli ktoś obejrzał i ma inne zdanie, czy zgadza się, czy się nie zgadza, to zapraszam do komentowania. Na dzisiaj to już wszystko ode mnie. Dzięki za uwagę, kochani. Trzymajcie się i mam nadzieję, że usłyszymy się niebawem. Cześć! Can you take me! Joe, there's been a Keep the doors open! My wife is still in there! Post-scriptum. Zapomniałem jeszcze jednej rzeczy. Nawiązując do tego epickiego finału i audiowizualnych wodotrysków, warto ten film obejrzeć chociażby dla jednej, jedynej sceny, dla ostatecznego starcia potworów. Jest tam właśnie taka jedna scena, która orywa tyłek. I to dosłownie. Przy niej nawet ja zapomniałem o tych wszystkich kłopotach, więc jeszcze raz polecam. Na razie. Hej. Can you take me home?